muzycznej w Łodzi, godzina 16. Przypominam, wstęp wolny. Do usłyszenia i dobrych dwóch tygodni. Come on Come on Come on Na N głosów. Muzyka choralna, wielogłosowa, akapela. Sobota, godzina 16. Usłysz głosy w Radiu Afera. Autopromocja.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 o godzinie 14. Kanada pachnąca muzyką. Radio Afera. www.afera.pl. Autopromocja. Radio Afera, rokowo i alternatywnie. O tym, jak codzienność zamienia się w metaforę. Codzienność zamienia się w metaforę. Codzienność zamienia się w metaforę. Studio Fixum. Dzień dobry, rozpoczynamy właśnie tą, właśnie tę audycję Studio Fixum na antenie Radio Afera. Jest godzina 17, tam z minutką i sekundami. Witam Was bardzo serdecznie, Anna mutła przy mikrofonie, Ania Kryb za konsoletą. Tak, tak. pamiętacie ją z audycji sprzed chwili na N głosów. Teraz trochę zmieniamy klimat. Dzisiaj muzyczny klimat będzie też bardzo taki... Hmm, szukam słowa, jeszcze go nie mam, więc na razie porzucę te kwestie, a przejdę do kącika meteorologiczno-egzystencjalnego, jak co tydzień. No więc mamy wiosnę pełną parą. Pełną parą. Ona wygląda na zieloną. Widać, że kwitną drzewa, pachnie tymi kwitnącymi drzewami, no kwiatami właściwie. No jest, jest tak jak na końcówkę kwietnia przystało. A Dzisiaj jest, no już prawie... No, ostatni weekend kwietnia, to na pewno 25. dzień tego miesiąca, roku 2026. No i cóż, nic zdać, nic ująć, jest lekki wiatr, ale pogoda sprzyja temu, żeby wybyć z domu, wybyć do jakichś terenów zielonych i przyznam, że jak tu jechałam, to już miałam okazję tak przedmajówkowo za, powąchać, no właśnie, to zapachy tutaj decydują o tej wiośnie. Nie tyle kwitnące drzewa, co grilla, tak? Już pierwszy grill w moim nosie się pojawił w tym roku, więc wiosna na pewno, na pewno jest u nas. My będziemy mieć oczywiście dzisiaj temat i rozważania różne, kwadratowe i podłużne, zwłaszcza, że temat, jak żaden inny chyba do tego za, zachęca. To za chwilę, na początek, a powiem tylko, że ten dzisiejszy temat to e, inspiracja e, ta przyszła od zespołu Arlo Parks, który wydał płytę pod takim tytułem. I na początek właśnie ten zespół Arlo Parks i utwór Two Sided. I've been waiting for this Joey's sipping beer and guarding his desk. There's a butterfly effect Cause I, I feel a heartbeat sadness that I really can't shake, and my vision's got a few stripes, I never really feel at home anywhere, it's the right place at the wrong time. I feel the heart climb, the moonlight cuts through the my friends are So bad. To było e, właśnie Arlo Parks Two Sided. I tenże zespół e, wydał e, płytę pod tytułem Ambiguous Desire. I to jest właśnie nasz dzisiejszy temat. E, inspiracja właśnie z tego tytułu no, pochodzi. Ambiguous desire no to oczywiście w języku polskim e, takie dwuznaczne pragnienie. Słowo, samo słowo ambiguous. E, Jakkolwiek pochodzi z języka angielskiego, no to w samym języku angielskim pochodzi jeszcze skąd, inza, skąd inąd. O tym sobie trochę powiemy. E, I no właśnie, jak to z takimi niejasnymi, dwuznacznymi, nie do końca wyjaśnionymi kwestiami bywa, takie słowo ambiguous nie tłumaczy się tylko na słowo dwuznaczne. E, tak. Tego znaczenia w tym słowie jest dużo, dużo, dużo więcej. No i pomyślałam sobie, że skoro ostatnio, dwa tygodnie temu rozmawialiśmy o sobowtórze, który też łączy się z dwuznacznością, z podwójnością bardziej nawet, to stwierdziłam, że dzisiaj trochę więcej jeszcze na ten temat, już z innego punktu widzenia. No i też posłuchamy sobie muzyki, która no właśnie tę podwójność, dwuznaczność gdzieś tam eksploruje. Temat, który jest wpisany w naszą codzienność, to, to, to na pewno. Temat, który łączy się w dużej mierze również z obserwacją naszych własnych pragnień, ale też innych ludzi z w ogóle z obserwacją ludzkich zachowań. To jest temat mi aktualnie dosyć bliski i myślę, że możemy tutaj dojść do różnych, różnych jeszcze takich pojęć, które gdzieś tam też bardziej może w psychologii niż w językoznawstwie na przykład się pojawiają, a które też od powiadają na, na, na zagadnienie dwuznaczności. Na pewno to, co mi przychodzi do głowy, z, z, z, z, skąd mówię, że na, takie kwestie mogą do nas przyjść, dlatego że jeżeli chodzi o wyczuwanie dwuznacznej sytuacji, to potrzebujemy bardzo dobrze działającego aparatu emocjonalnego, żeby wyczuwać, co druga strona ma na myśli, jakie są jej intencje, co ona czuje i w informacji zwrotnej, co my czujemy w związku z tym, że coś czuje druga osoba. Um, no i tutaj wchodzi na scenę cała na biało intuicja. Czasami cała na biało, bo y, przychodzą do nas pewne, y, pewne konkluzje już po jakiejś interakcji, kiedy ona, ta interakcja się zakończyła, już nic nie możemy z tym zrobić, już było, minęło, ale w nas nadal coś siedzi. I jeżeli tak jest, to znaczy, że mamy do czynienia z czym? Z jakąś formą dwuznaczności. A zatem tego typu rozważania sobie dzisiaj tutaj, językowo, językowo życiowe. A teraz jeszcze Julie Delpi something a bit vague. Something a bit vain oh so lonely but so damn lovely there's something about your smile. a bit cold, but definitely bold. There's something słowo synonimiczne do słowa ambiguous, jeśli chodzi o język angielski, ale nie tylko, bo vague, wag. W wymowie wagi bardziej to słowo funkcjonujące w języku francuskim. Zresztą słów francuskich w języku angielskim jest dużo więcej niż Anglicy chcieliby przyznać, ale um, ze względu na różne zależności historyczne, a także ze względu na wędrówki e, łacińskie, nazwijmy to, e, tych słów jest bardzo dużo. W ogóle w, języku, w językach europejskich mamy bardzo dużo słów, które pochodzą z łaciny i z greki i to niemalże sprawia, że Wiele, wiele, wiele słów brzmi bardzo podobnie. Ma też bardzo podobne znaczenia. I nawet sobie pomyślałam, że kiedyś jakby taki projekt, żeby stworzyć taki jeden uniwersalny język dla wszystkich, no to poniekąd języki europejskie, które mają właśnie źródło, w, czy nie, naleciałości bardzo silne z łaciny i z greki, no nie, nie de facto jakoś tam tworzą jeden język, no nie tyle może język, co sposób porozumienia świata. Bo czy spojrzymy na język hiszpański, czy czy włoski, czy francuski, czy niemiecki, czy języki skandynawskie. No akurat one są dość, dość różniące się od siebie, znaczy w sensie od właśnie tych języków bardzo mocno napędzanych, nazwijmy to łaciną, ale jednak w tych wszystkich językach jest coś podobnego i podobna też gramatyka. Są też języki słowiańskie, które też między sobą komunikują się całkiem nieźle. No i właśnie takie, ja to przynajmniej jakoś tak postrzegam, że no, y, oglądając różne filmy przez całe życie w różnych językach, no to siłą rzeczy coś tam się y, zawsze podłapuje. Y, bardzo dobre jest y, Oglądanie ciórkiem seriali na serwisach streamingowych. Był taki hiszpański serial, który oglądałam cały sezon, chyba dwa pod rząd, i po obejrzeniu tych dwóch sezonów. Naprawdę miałam wrażenie, że władam hiszpańskim właściwie jak językiem ojczystym, bo to tyle godzin wśród tej gramatyki, słownictwa i wszystkiego, to już po prostu tu kojarzę, co i jak. No i ten efekt utrzymał się jakiś czas. Niestety potem na nieco zaniknął. No, ale wracam do wieloznaczności. E, ambiguous e, posiada ten e, przedrostek ambi. E, ambi, e, no właśnie, są różne rzeczy ambi. Jest na przykład ambidextrous e, i to z kolei oznacza słowo e, osobę, znaczy nie, to jest cecha, e, która jest i lewo i praworęczna, czyli obu ręczna. E, amfibia to jest rodzaj, no właśnie, albo istoty, albo pojazdu, albo czegoś, które może sobie dobrze radzić i w wodzie i na lądzie, czyli ta podwójność jest wpisana już w samo ambi nie mylić z poznańskim słowem amba, jeżeli komuś odwala amba, to to nie jest dobrze to jest zupełnie inne słowo, w ogóle tego nie należy łączyć, teraz mi się skojarzyło no bo jednak brzmienie jest podobne no ale dobrze, czyli ta dwuznaczność, dwuznaczność już od razu nam się kojarzy z wieloznacznością no bo jeżeli coś może mieć dwa znaczenia i wcale nie jest przywiązane do jednego to czemu nie trzecie, czwarte, piąte, ósme być może, natomiast jeżeli rozmawiamy z kimś i nie do końca wiemy, co ta osoba ma na myśli. I mam tutaj ja na myśli teraz. Jakieś podteksty, aluzje, ym, niedokończenie słowa ym, czy zdania, y, jakieś takie, no właśnie, y, używanie tonu, który sugeruje, że właściwie mam na myśli coś innego niż mówię w tej warstwie dosłownej. No to zaczyna się robić ciekawie. To są właśnie te interakcje, które potem w nas zapadają, i my się długo zastanawiamy, co ta osoba właściwie chciała nam powiedzieć. I być może wcale nie to, co na pierwszy rzut oka myśl właśnie myśleliśmy, rozumieliśmy czy czuliśmy. To są trzy różne rzeczy i właściwie wszystkie trzy te procesy biorą udział w interakcji z inną osobą. Czujemy jakąś osobę, jej energię, słyszymy, co ona do nas mówi... I no, nasz mózg wykonuje ogromną robotę w poskładaniu tego wszystkiego do tak zwanej kupy. I jeżeli tam się coś nie zgadza, no to mózg sobie to notuje i zostawia na później. A my teraz już nie będziemy dłużej czekać na The Smashing Pumpkins i Obscured, taki oto utwór. I to było The Smashing Pumpkins obscured. Te tytuły nie są takie przypadkowe. W żadnym wypadku nie są przypadkowe, ponieważ zarówno słowo fake, jak i obscured, no to też jest jakiś tam synonim słowa ambi ambiguous, ambiguous. ambiguous. Um, obscured, no to już jest taki troszkę bardziej hmm, troszkę bardziej y, w stronę. No nie wiem właśnie teraz, jak to wyjaśnić. E, jeszcze taki, jeszcze taki, takiego zaciemniania właściwie całej sytuacji. E, tak e, obscure to jest z kolei ciemność. Ciemność, ciemność, brak jasności, czyli znowu nie wiemy o co chodzi. O, na takiej zasadzie. Wszystko to właśnie pochodzi jeszcze gdzieś tam z łaciny. Ale jest też takie pojęcie, jak wieloznaczność wypowiedzi i to z kolei nazwa klasy błędów logicznojęzykowych. Mm -hmm. Brzmi poważnie, no, i ta klasa jest podzielona um, na przykład następująca na wieloznaczność potencjalną, która sa, sama w sobie błędem nie jest, i wieloznaczność aktualną, która, które tworzą podklasy. I nadal nic nie wiemy z tej, <ścoughs> z tej definicji. Wieloznaczność kontekstu, głównie amfibologia. Mm, znowu pojawia się ambi. Wieloznaczność spowodowana wadliwym użyciem wyrażenia potencjalnie wieloznacznego. Niedopowiedzenie i wieloznaczność w kontekście. Ekwiwokacja. Dużo trudnych słów. Tak, bardzo dużo. I nie do końca wiemy, co, o co chodzi. Więc trzeba to rozebrać na czynniki pierwsze. Niedomówienie to też takie... Taki zabieg z dziedziny retoryki. I to jest zdanie urwane. Taka figura retoryczna, która polega na tym, że przerwiemy wypowiedź i porzucimy wątek, który dotyczył, którego dotyczyła wypowiedź, no i tutaj motywem do tego przerwania jest wzruszenie albo odraza, wstydliwość. E, przy czym niedopowiedziany element jest łatwo domyślny z kontekstu wypowiedzi. E, może być tak zwanym przemilczeniem postulującym, czyli takim, który będzie wymagał czy wręcz żądał uzupełnienia. No i teraz, jak słyszymy retorykę, no to myślimy o przemowach, jakichś wystąpieniach publicznych, nie wiem, być może wypowiedziach polityków, albo jakichś autorytetów. Proszę nie mylić jednego z drugim. I wtedy właśnie te wypowiedzi, które my sobie tam jakoś interpretujemy, jeżeli są sprawnie przygotowane, z zimną krwią napisane. I ktoś za, za, no, jakby przestaje mówić w konkretnym momencie po to, żeby właśnie pokazać jakąś bardzo silną emocję, z którą się wiąże dany temat, no to to jest majstersztyk. Na co dzień rzadko kiedy ktokolwiek z nas zastanawia się nad modelowaniem naszej wypowiedzi. E, po prostu mówimy to, co myślimy, albo nie mówimy to, czego myślimy, tego, czego myślimy, te, tego, co mówimy, tego, co myślimy, ale no, po prostu jakoś tam nam ta rozmowa płynie. Natomiast można się w tym bardzo silnie specjalizować i przygotowywać wypowiedzi. Wydaje mi się, że jeśli na co dzień ktoś tak postępuje, no to w tym momencie też e, z, Zasadne staje się pytanie o autentyczność w ogóle tych interakcji. Z tym, wam teraz, z tym was teraz zostawię. Natomiast na playlistę wjeżdża Kojat i utwór o tytule The Tajemnica of the Enigma. No i to będzie ciekawe doświadczenie. Wanna be a DJ Bobo, a go-go in slow mo a polo, or colo, solo, disco, polo, shimolo. Shoot Fladovac, are you Shursky? Vein bike parts and dancers a la Stack Horsky. Never over, should a Kupich kurski rover. Be aware, vaga, Hit me with the busy cat, I so smooth. smooth. They be in me, my corky, with my groove, I'm gonna prove. Yes, these gods are shit. no, no, no, to move. Velgi song some shoes, znam is noof. Bozro party people, you respect our babies. Watch me pay a dome, enough of the motions and maybes. Zachovane, yak my own shchiklizna, chili rabies. Like and palki and the Patriot Like at your boo, I'm talking about pool, baby the, the secret to enigma The secret to enigma The enigma the enigma The for to the It is, it was, and it, it always will be And if the nature's only called tacky You could give me some room, just something i let my movers assume Samo of Koska will be boom. Spokoska got the shoom for the garbus, yo. Cheba catch it in stoom. Phenomenal, you're shesses will go for vo. raps in the tomb. She's nikum, yes, and guter lasking. I'm the groom, and that editor of ski people shit'll meet its own doom. And put all of that goof no into one gig and the tomb. Add to my rhymes, Pasuma Vani assume. Yo, I'm moving changle in like a websky doom. Cosma la beat, hit by vesma to the moon. Viens, told me pack your bags, I'm gonna meet you real soon. Said, hey yo, the rap is wrinkled like a prune, Vince, chem out mic. We meet today at high noon and get lost in the flume. That's playin' my tune Chillaskies, I'ma shy on the jacuzzi Plum, plum, plum, plum, plum, plum, plum, plum, plum, plum The time meets the secret to the enigma The secret to the enigma The enigma, to the enigma The enigma, to the enigma The enigma, to the secret It is, it was You like to fail Come on Panitale, Las catalis, Fui yo. My secret, triangular puzzle NP trans, Atlantic TV zero, not a muzzle Teddio, yo, got your crayons, just for Litties Torbieski, yeah, he really dig them capital corporate keys jar to your sucker Baggy what the hell is that fire sucker. say Hey yo leo my rapper Tack shoe your of shisco Much over flavors the mega from an abisco Too tired A la B rhymes Quite sell over Yet no change the enigma Read it twice and over Hey yo leo my rapper flavor For me I'm pointing them Concurcy rigging all Yeah I'm Winning them Winning them Winning them Winning them winnin I'm safe for I'm the My found within on your moves Mad one no way mommy,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 enigma tie the enigma that I see. It is, it was, and it always will be. the enigma, the, the enigma I see. the enigma that I see. It is, it is, it was. No, am the secret the the and of the enigma. Tak to jest zapisane. Grówko jad. To za nami. My dzisiaj właśnie o hmm, dwuznaczności, wieloznaczności, niejednoznaczności i innych takich. Zaraz zresztą przyjdzie czas na synonimy. Na synonimy. Dlatego, że już jest mniej więcej połowa audycji. No i też jeszcze tutaj to ambi nam weszło. Przedrostek ambi oznacza... No właśnie od słowa łacińskiego ambo oboje oznacza obustronnie, dookoła, oba lub wokół i wskazuje na obecność dwóch cech, dwóch aspektów lub kierunków wyrażających dualizm. Jak to pięknie poetycko brzmi. No jest to powszechnie stosowane i w terminologii naukowej, medycznej, psychologii i wielu innych. Czyli właściwie się pomyliłam, bo jeśli hmm, można by stwierdzić, że poznańskie zgwary, słowo Ampa e, oznacza no, nieco takie pomieszanie zmysłów, jakiś taki stan mocno, e, mo mocnego jakiegoś takiego podwyższonego, e, psychicznego hmm, e, no nie wiem, wkurzenia, czy jakiejś bardzo silnej emocji. E, kiedy się mówiło po prostu o szaleństwie, e, no to to by też e, gdzieś tam się jednak spotykało, więc tutaj muszę nieco sprostować. Aczkolwiek gwara poznańska jest głównie napędzana językiem niemieckim, więc, więc to są zupełnie inne rzeczy. No ale ta podwójność jest wpisana nie tylko w terminologię naukową, ale też w nasze życie. Więc czas na synonimy. Synonimy do słowa dwuznaczność. No i tutaj jest tego sporo. Sporo bo, o bardzo dużo. No i dobrze. No, mamy zmętniałość. No i tak, wejk, właśnie, słowo, które się już tu pojawiało, oznacza taką mętną kwestię. Um, no i tak, jeśli ktoś jest dwuznaczny w swojej wypowiedzi lub wieloznaczny, no to może być równie dobrze mętny, no bo nie wiemy, co do końca nam mówi. E, zawiłość, złożoność, zawikłanie, zamglenie. E, zamglenie, czyli tutaj nie tyle mętna substancja się pojawia, co mgła, e, czyli jeden ze stanów skupienia wody. E, zamazanie też, wycinkowość, to jest bardzo ciekawe słowo. Wachliwość. Wachliwość jako... Coś bardziej, coś częściej występującego niż po prostu pojedyncze wahanie. Wątpliwość, no nic dziwnego, rozprowadzenie, roztarcie, roz, rubaszność, a także soczystość, rozchybotanie, rozchwianie, relatywność. Pytajnik, nie wiem co tu robi słowo pulsacja, ale jest. E, także pieprzność czy pikantność, no to nie, nie trzeba dużo dodawać, że często dwuznaczne wypowiedzi no właśnie mają jakiś taki charakter um, no jakiś taki charakter no właśnie seksualny czy erotyczny i ta dwuznaczność jest tutaj po to, żeby e, komunikat nie był podany wprost tylko jednak jakoś tam w coś opakowany, ale także nonszalancja, niezdecydowanie czy niewytłumaczalność e, pokrętność, o, to jest bardzo dobre, bardzo, bardzo, bardzo dobry synonim do tutaj tych tematów. Pojawia się także naukowe słowo polisemia, niezadowolenie, nieścisłość, niesolidność, dużo tych różnych nie. niekompletność, niefachowość, nieharmonijność, niejasność, mgławicowość. To jedno z moich lubianych słów. Mglistość, także mętność, matowość, Słowo matowość jest tutaj ciekawe. Twoja wypowiedź jest dla mnie matowa. No, chyba nie działa. E, fuszerstwo, także grymasy, frywolność, fluktuacja, o też tak bardziej naukowo, bezwstydność, bezład, no ale także bełkotliwość. I to jest taki krótki, enigmatyczność też się pojawia. To jest krótki wycinek tego, z czym mamy tu do czynienia. No i pojawia się słowo ambiwalentność, ehm. I ambiwalencja. Ambiwalencja z kolei to um, takie słowo dosyć często występujące, ale ambiwalentny to taki, który ma sprzeczne uczucia. Jest dwuwartościowy. Albo jest tak niezdecydowany pomiędzy dwoma skrajnymi uczuciami, że um, na zewnątrz to wygląda jak obojętność, bo osoba... I jest tak rozdarta pomiędzy dwoma różnymi e, stanami, że na zewnątrz to wygląda jak obojętność. Mm, no to tak, e, mamy tych synonimów tutaj bardzo dużo. No jest jeszcze samo słowo enigma, nie tylko de tajemnica of the enigma, ale w ogóle enigma, to z kolei słowo... <śmiech> Słowo z języka greckiego, które oznacza tajemnicę właśnie. No i oczywiście z Enigmą kojarzy nam się bardzo słynna maszyna szyfrująca, a cała historia z też tego kodu, który został złamany z II wojny światowej. No i te bardzo ważne wydarzenia stamtąd. No i Enigma na stałe już pojawia się w naszym języku, chociażby właśnie za pomocą przymiotnika enigmatyczny czy inaczej tajemniczy, no tak po prostu. A teraz Love of Diagrams i utwór Double, czyli podwójny, a zaraz potem Niemoc i Miasto Ambient. I see. No i tutaj no, za nami Niemoc, Miasto Ambient, rusiński Rework, czyli jakaś inna wersja tego utworu, no, wcześniej Love of Diagrams, Double. No i ma dzisiaj w ogóle takiej podwójności, nie tylko podwójności ludzkiego zachowania, ale w ogóle e, występującej w naturze podwójności. E, no bo Ambient, e, oprócz tego, że jest to oczywiście gatunek muzyczny, gatunek nagrań w ogóle też. Ambience z języka francuskiego no to jest takie otoczenie, atmosfera. Tak samo ambience w języku angielskim to jest taka atmosfera. No właśnie, atmosfera panująca gdzieś. Ale też jest ten przedrostek ambi czyli to podwójność to... To otoczenie, o, takie, tak, tak tak, to trzeba chyba wyjaśnić. Może niezbyt doskonale, ale staram się, najlepiej jak mogę. Dzisiaj o dwuznaczności były synonimy, jeszcze jeden dla was, tak w ponusie, bezkształtność. Oczywiście czyjeś wypowiedzi swojej lub innej osoby raczej byśmy nie określili jako bezkształtną, zbyt abstrakcyjne do i tak abstrakcyjnej mowy dodając, ale y, gdzieś na jakimś poziomie może być to może przydatne. No i tak, y, od dwuznacznej wypowiedzi y, wieloznaczność, która może być w ogóle błędem logiczno-językowym y, a błędy logiczno-językowe to takie błędy w słownym wypowiadaniu myśli. Można je podzielić na trzy grupy. Błędy znaczeniowe, błędy w argumentacji, błędy polegające na naruszeniu reguły ekonomii wypowiadania się. I cóż, moja intuicja mi tu coś podpowiada, że mogę tą ostatnią regułę bardzo często naruszać. No ale staram się jak mogę. Um. No i tak, oprócz tego, że mamy całą retorykę i no właśnie analizę wypowiedzi pod kątem logiczno-językowym, mamy też psychologiczną przestrzeń interakcji z innymi ludźmi, gdzie pewna wieloznaczność, dwuznaczność, jakieś urwane myśli, nie do końca wypowiedziane coś może służyć manipulacji emocjonalnej. Czyli ma taka wypowiedź, taki cel, żeby wprowadzić u interlokutora lub interlokutorki jakiegoś rodzaju Wątpliwość, zawahanie. Chyba najbardziej skrajnym przykładem takiej manipulacji jest tak zwany gaslighting, czyli podważanie czyjejś rzeczywistości w takim celu, aby ta osoba zwątpiła w to, co myśli i czuje. To jest naprawdę parszywa rzecz, którą ludzie sobie robią, podważanie czyjejś rzeczywistości i no ale Czasami robimy to bezwiednie, czasami po prostu jest to jakiś sposób komunikacji, który nam towarzyszył od zawsze, więc sobie nie zdajemy z tego sprawy, że podważamy komuś rzeczywistość. No ale jak w momencie, kiedy to zauważymy, no to dobrze byłoby zaprzestać. No bo to nam psuje tak naprawdę relacje, to nam psuje więzi. I ktoś może na to nie zareagować raz, drugi, trzeci, piąty ale przyjdzie taki moment, kiedy zareaguje. I cóż wtedy? No, cała przestrzeń manipulacji to jest w ogóle bardzo ogromna przestrzeń i, i tych manipulacji jest niezwykle dużo. One mają... No, kłamstwo jest manipulacją, powiedzenie komuś nieprawdy jest manipulacją, ponieważ pozwalamy, aby ktoś wierzył w coś innego niż powinien, ponieważ taką wersję zdarzeń podajemy. No i właśnie manipulacji jest ogólnie bardzo dużo. To jest zupełnie osobny temat, bardzo ciekawy. W ogóle schodzenie do coraz niższych kręgów ludzkiej psychiki jest bardzo ciekawym tematem. Też powody, dla których postępujemy tak, a nie inaczej, to jak jesteśmy w ogóle bardzo delikatnymi istotami utkanymi z emocji, uczuć i potrzeb, no ale to sobie zostawimy na jakiś tam inny, inny moment. Natomiast dzisiaj niejasność, wieloznaczność, jakieś takie sytuacje, z której nie wiemy, co do końca wyciągamy, ponieważ trudno ją nam, nam właśnie jakoś ogarnąć. Ponieważ jest w niej tyle elementów i te elementy są sprzeczne albo niekompatybilne, że nie wiemy, co się dzieje. Przychodzi mi na myśl, nie wiem czemu, ale na przykład jakaś impreza, na której jesteśmy. I na tej imprezie wydarzyło się tyle różnych rzeczy, i dobrych, i złych, że następnego dnia nie umiemy stwierdzić, czy się dobrze bawiliśmy, czy nie. bo były i dobre rzeczy, i nie wiem, jakaś drama wybuchła, ktoś coś tam komuś powiedział. No i... i co potem? Tak naprawdę ta silniejsza emocja zabarwi cały, całe wydarzenie. Tak... Na sam koniec, prawdopodobnie. To jest też ten powód, dla którego zawsze pamiętamy te złe rzeczy, które ktoś nam powiedział, ponieważ silniejsza emocja zostaje na dłużej i silniej się wrywa w naszą, w naszą psychikę niż te dobre rzeczy. I to jest taki mechanizm, który ma nas uchronić przed wchodzeniem w złe czy niedobre dla nas sytuacje. To jest też taki mechanizm, który każe nam przygotować się na taką sytuację, następnym razem być lepiej no właśnie przygotowanym, czy przygotowaną, wyeliminować jakąś kwestię, która nas tam e, podłamała. To, to jest ten mechanizm. No, ale e, na rozum pamiętamy też, że mamy dużo fajnych rzeczy w życiu. No i teraz jeszcze e, taki utwór, la FAM to e, wykonawczyni, wykonawcy, e, utwór WAG, e, czyli znów jakaś mętność. Utwór będzie zatem dosyć delikatny. Wysłuchamy tylko fragment, ponieważ całość ma 13 minut. My nie mamy, posłuchamy sobie kilku. Jak będziecie chcieli, to sobie sięgnijcie do La Fam Wag, WAG, czyli. No, to teraz. I cóż, w tle wciąż gra La Femme i utwór Weig, ale my żegnamy się już dzisiaj. Ania Grzyby z za konsolety, a naszemu to jest za mikrofonu. Dziękujemy za wspólną godzinę ze studiem Fixum w Domy Dyrdum. Dzisiejszym tematem było Ambiguous Desire, czyli dwuznaczne Dwuznaczne pragnienie. E, o dwuznaczności rozmawialiśmy w ogóle e, sobie dzisiaj w sobotnie popołudnie. Ja dziękuję Wam bardzo za ten czas i życzę udanej soboty, koniecznie z Radiem Afera. Za chwilę zresztą audycja filmowa Afera w kinie. Tymczasem do usłyszenia za tydzień. Hej. O tym, jak codzienność zamienia się w metaforę. Codzienność zamienia się w metaforę. Codzienność zamienia się w metaforę. Studio Fixum. Autopromocja Historia Wielkopolski i Poznania Warta jest dogłębnego poznania Twierdza Poznań Niedziela, godzina 11.30 Aferzasta Lista przebojów Radia Afera